Są najniższe w Europie, ale mogą rosnąć. Tak o cenach paliw w Polsce mówią eksperci. Jest kara więzienia dla organizatora wyprawy na Mont Blanc. Zginęła jedna z uczestniczek. Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób ma jutro przyjechać do Kalwarii Zebrzydowskiej na uroczystości religijne. Będą spore utrudnienia w ruchu. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Rosnące ceny oleju napędowego na światowych rynkach przełożą się na podwyżki na polskich stacjach tuż przed Wielkanocą, prognozuje ekonomista Bogusław Grabowski. Były członek Rady Polityki Pieniężnej mówił w TVP Info, że w związku z ustalaną przez Ministerstwo Energii maksymalną ceną paliw część stacji w obawie przed stratą może zostać czasowo zamknięta. Dzisiaj na giełdzie Ara, tam gdzie my kupujemy ceny oleju napędowego, bo to jest najważniejsze paliwo płynne dla gospodarki, między 15 a 20% jutro zobaczymy to w najprawdopodobniej rekordowym poziomie tej ceny maksymalnej. Akurat na święta i pan minister Motyka będzie miał ciężki odrzek do zgryzienia, dlatego że ceny hurtowe jutro się dostosują do tego, co dzisiaj było tam, a jeżeli on ustali tą cenę maksymalną według tej formuły za nisko, to mogą być stacje, które nie będą Przedawały paliwa, żeby strat nie ponosić. Orlen monitoruje sytuację na stacjach przygranicznych. Rzecznik spółki Mateusz Witczyński powiedział, że popyt na paliwa stabilizuje się.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 to, co w całym kraju. Premier Donald Tusk ogłosił dziś, że w Polsce są najniższe ceny paliw w Europie. Jutro cena benzyny 95 wyniesie 6 ,19 zł. 19 groszy za litr, 98 oktanowej 6 ,80 zł. 80 groszy za litr, a diesla 7 ,64 zł. 64 grosze.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 Policja ostrzega przed jutrzejszymi utrudnieniami w ruchu w Kalwarii Zebrzydowskiej. To w związku z zaplanowanymi uroczystościami religijnymi. Do Kalwarii ma przyjechać nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Utrudnienia rozpoczną się już o 4.30 rano i potrwają do 16, mówi Agnieszka Petek z Komendy Policji w Wadowicach. W szczególności dotyczy to ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 52 oraz drodze wojewódzkiej nr 953. W związku z uroczystościami ruch kołowy zostanie okresowo całkowicie wstrzymany w Brodach w rejonie kościoła oraz w Kalwarii Zebrzydowskiej w rejonie klasztoru. Policja apeluje o bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów, którzy będą kierować ruchem i zabezpieczać wydarzenie osoby, yy... Informacje Polskiego Radia 24. Pregnoza pogody. W nocy przelotny deszcz lokalnie ze śniegiem. W górach śnieg. Temperatura od minus 2 do plus 2 stopni. W piątek od 10 do 14 chłodniej na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich od 5 do 9 stopni. 6 minut po godzinie 22. Wieczór w Polskim Radiu 24. A już teraz będziemy przed Państwem odkrywać kulisy świata kibiców piłkarskich, który, jak pokazują kolejne śledztwa i publikacje reporterskie, coraz częściej przenika się z przestępczością zorganizowaną, polityką i działalnością służb. Gdzie przebiega granica między zwykłym kibicowaniem a środowiskiem, które wykorzystuje futbol jako przykrywkę do innych działań? O mechanizmach władzy, lojalności i interesów, której piłka nożna jest tylko punktem wyjścia. O tym w audycji więcej niż kryminały. bardziej niż kryminał. Spotkanie, które odkładaliśmy, ja odkładałem, gość odkładał, czasem, z przyczyn technicznych, samo się odkładało, po prostu życie. Ale o co jesteśmy? Zastanawiając się, czego nie przegapić, bo każdy tydzień zwłoki oznaczał jakąś nowość. Tak, tak, drodzy Państwo, to typowy przykład prokuratorskiego. Sprawa jest dynamiczna. Z Warszawy ze Studia Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Kalinowski, a naszym gościem z Katowic jest reporter śląskiego oddziału Gazety Wyborczej Marcin Pietraszewski. Serdecznie witam. Dzień dobry, witam Państwa. Autor słynnej, chyba nie tylko w świecie futbolu, publikacji Wojny Niebieskie o gangu ruchu chorzów, psychofans. Wydawało się, że po książce Szymona Jadczaka z 2019 roku Wisła w ogniu, jak bandyci ukradli Wisłę Kraków, już nic nie powinno postronnych obserwatorów polskiego futbolu, takich, którzy nie siedzą w środku, którzy nie chadzają regularnie na mecze, nie czytają, nie interesują się, to już nic nie powinno zaskoczyć, a jednak zaskoczyło. Czy Pana też zaskoczyła skala, rozmiary tego zjawiska, które były związane z ruchem Chorzów? Prawdę mówiąc, też łudziłem się, że rozbicie gangu pso -fans zamknie temat, natomiast okazuje się, że, że to było złudne marzenie. Każdego tygodnia pojawiają się nowe informacje wskazujące, że to przestępczość kibolska nie tylko na Śląsku, ale też w całym kraju nie tylko rośnie w siłę, ale świetnie się rozwija. To jest dla mnie taki zdumiewający przykład przestępczej ewolucji. Przez lata kibole chodzili za takich chłopców, chuliganów stadionowych, chłopaków w krótkich spodenkach, którzy jeżdżą na mężę po tylko, żeby się okładać po mordach. I przez lata taki, taki wizerunek kibola funkcjonował w społeczeństwie, ale tak naprawdę ta, ta prawda o, o kibolach jest o wiele straszniejsza, brudniejsza i, i przerażająca. Bo oni trafiając do aresztów bardzo szybko uczyli się w przestępczego fału od ludzi, którzy tam trafili za inne przestępstwa. I kibole już nie zajmują się od lat, nie zajmują się tylko i wyłącznie biciem po, po gębach którzy tam naprawdę weszli w cały sektor przestępczości, chyba już nie ma w kodeksie karnym przestępstwa, w które nie byliby zaangażowani Kibole. Włącznie, jak... włącznie z patriotycznym, bo to przecież są środowiska patriotyczne. No, jasna góra i to spotkanie, do którego jeszcze wrócimy, ci patrioci przemycają nielegalnych emigrantów. Ci patrioci mają znakomite kontakty z rosyjskimi kibicami, z rosyjskimi gangami, no i jak się rosyjskimi okazało... Rosyjskimi służbami specjalnymi. I rosyjskimi służbami specjalnymi, tak. No, prawdę mówiąc, to całe zło, takie gloryfikowania kibolstwa w Polsce rozpoczęło się od rządów PiSu. I ja nie boję się tych słów. To politycy PiSu stawiali kiboli na, na piedestale. Właśnie wskazywali jako patriotów, tak jak pan wspomniał. Ja pamiętam słynną pielgrzymkę na Jasną Górę środowisk kibicowskich, kiedy czytano list premier Beaty Szydło, która nazwała ich solą tej ziemi. No i teraz wróćmy do ostatniej... Solą wokół to tak, to się zgodzę. To jest... no. Gratuluję pani premier Szydło, nie podejrzewałem o tak wysublimowane poetyckie określenia. Nie, żarty żartami, ale wydaje mi się, że taką osobą rozgrywającym kimś, kto to wszystko uruchomił był Roman Zieliński, czyli przywódca kibiców Śląska Wrocław. On mhm. jako pierwszy wszedł w politykę i to wszedł w taką politykę, bardzo grubą politykę, za którą się w Polsce siedzi ponieważ napisał książkę Jak pokochałem Adolfa Hitlera, Hitlera. Mhm. i nie ukrywał swojej fascynacji nazizmem i, i, i, i swoich sympatii politycznych, co potem dało wyraz w ataku na Zygmunta Baumana. Czy... Mhm. Tak, tak. I oczywiście został przygarnięty przez Gazetę Polską codziennie, e, został przygarnięty przez polityków i Narodowe Odrodzenie Polski i, i ten cały cyrk e, nacjonalistyczny we Wrocławiu i wydaje mi się, że on był takim rozsadnikiem, bo słyszało się już o nim w latach 90., że to była taka mocna, bardzo wpływowa postać. postać tak, to prawda. I to też taki przykład schizofrenii tego środowiska, bo z jednej strony oczywiście oni te wartości patriotyczne mocno eksponują, te tatuaże symbolem Polski walczącej, te takie wszystkie gesty, manifestacje związane z rocznicą powstania warszawskiego, pamiętamy i tak dalej. No, a z drugiej strony ta fascynacja nazizmem, Hitlerem i, i, i to mentalnie i logicznie nie współgra, tak? Więc to, to też pokazuje, że, że to wszystko jest tak naprawdę na pokaz te wartości patriotyczne. No, a fascynacja politykom, no, oni szybko się uczą, oni rozumieją, że władza to, to wpływy, wpływy to, to pieniądze, więc robią wszystko, żeby mieć albo o, o osoby które mają realną władzę, albo po prostu wpływać na, na, na polityków i na władzę. No i ostatnia pielgrzymka na, na Jasną Górę, kiedy osoba pełniąca funkcję prezydenta RP dziękowała kibicom za, za głosy, tak? czyli ta osoba pełniąca funkcję prezydenta RP ma świadomość, że zawdzięcza środowisku kibicowskiemu, po części też dużej części kibolskiemu, to, że została wybrana na wybory prezydenckich. To mnie przeraża. O, to jeszcze do tego dojdziemy. Ja gwoli sprawiedliwości y, przypomnę, że ze środowisk bicowskich y, wyszli Donald Tusk, y, Andrzej Halicki, bracia libiccy. Także publicysta Tomasz Wołek. Kto jeszcze? Ale... Grzegorz Schetyna. Tylko że kiedyś to wyglądało trochę. No inaczej. więc właśnie, chociaż musimy, też, grubą kre... Kre... musimy grubą kreską odciąć dwie rzeczy. No chociaż są też, kibice i są kibole, nie? Chociaż wtedy też były no, zadymy. S -s -s Słynna opowieść o tym, jak Donald Tusk wywijając szlaufem, czy bronił się przed kibicami Arkigdynia, prawda? czy przemycenie na stadion Lecha Wałęsy, co też było związane z polityką, ale Tyką. już zupełnie inaczej. Inno. Tak, tak to, prawda. to prawda. Mówię, ja sam jestem kibicem, chodzę na mecze, jestem kibicem Górnika Zabrze, chodzę na mecze do Zabrze, ale też chodzę na, na mecze Ruchorzów, bo uwielbiam atmosferę Stadionu Śląskiego i, i generalnie kocham piłkę nożną, więc dla mnie kibicuje innemu klubowi, nie ma znaczenia, to nie jest dla mnie wróg, to jest po prostu człowiek, który kibicuje innemu klubowi, nosi koszulkę w innym kolorze i, i tyle, tak? Natomiast dla tych wszystkich młodych ludzi to są wrogowie śmiertelni, traktują to śmiertelnie poważnie, do tego stopnia, że ta nienawiść bardzo często kończy się właśnie śmiercią tych, którzy noszą koszulkę no innej drużyny. No i czasami właśnie ci z dołu nie zdają sobie sprawy, co się dzieje na górze. Ja kiedyś sam... E przed pewnym pojedynkiem derbowym spotkałem dzień po dniu dwóch szefów, kibiców tych derbowych klubów i okazało się, że oni czas przed derbami mieli spędzać razem, no bo oni się już nie biją, oni mogą wypić piwo albo coś większego, a, a ktoś inny, prawda, oni są generałami, którzy zawierają pakty, podpisują pokoje albo albo podejmują jakieś ważne decyzje. Natomiast ten dół to jest właśnie nabojka do, do, do bicia, narzędzie i też forma selekcji, aby potem przejść no, parę parę półek wyżej. Aczkolwiek ta moja rozmowa, tamta sytuacja jeszcze była w latach, kiedy, kiedy to yy, nie było to, co oglądamy w filmie Furioza. I właśnie chciałem się za, zapytać, bo jak się ogląda film Furioza, pierwsza część Cypriana Oleńskiego i Tomasza Glimali, druga tutaj już współscenarzystą był Dawid Kornaga, obydwie części pan Oleński wyreżyserował. W obydwu częściach Golden, czyli Mateusz Damieński jest tą osobą, która przykuwa uwagę. Jakby odjąć sceny akcji, czyli te wszystkie kałachy, to, że tam panowie strzelają do siebie z broni automatycznej, to chyba cała reszta się zgadza. No bym powiedział nawet, że jest takim dużym niedomówieniem, bo ono tylko pokazuje taki bardzo wąski wycinek tego ciemnego świata kibolskiego, bo koncentruje się głównie na narkotykach, prawda? Ja generalnie ma z takimi produkcjami duży problem, bo jest bardzo cienka granica między gloryfikacją przemocy i takiej małojeckiej chwały gangsterskiej, a, a, a tym, żeby pokazać ludziom, że ten świat nie jest taki rock rollowy jak, jak się komuś wydaje i, i, i prowadzi tylko do, do dużych pieniędzy, szybkich samochodów i pięknych kobiet. W furiozie nie ma praktycznie polityki. Coś, co, co teraz jest bardzo mocnym akcentem. Zaskoczę pana, no nie wiem, czy zaskoczę, no bo wiedza pana jest głęboka i, i tylko dynamika sytuacji może powodować, że pan czegoś nie wie, ale i tak się pan dowie. Jest hasło kibole pod żyrandole. Myślę, że, że bardzo zgrabnie jest to ułożone. Już nie będę nawiązywał do całej kariery prezydenta Karola Nawrockiego, bo ona jest powszechnie znana, ale zapytam się pana, czy wie pan, kto jest w parlamentarnym zespole do spraw wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Krakowi Kraków? Nie mam pojęcia. Wie pan, że taki zespół istnieje? Nie. A, jest, bingo. Dobre. Dobre, prawda? 12 lutego 2026 ukonstytuował się Parlamentarny zespół do spraw wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Krakowi Kraków. Z inicjatywy? Ach, oczywiście trzech parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Ach, Zbigniewa no? Hoffmana z Poznania. Pięknie. To, to, to, to, to mamy Lecha. Michała Kowalskiego ze Słupska, czyli Kaszebe. Mhm. Zresztą pan Kowalski pochodzi z Pucka, zatem nie pomylimy się, jeżeli będziemy mówić, że on reprezentuje Arkę Gdynia. Gdynia. I na koniec, na koniec pan Mariusz Krystian z Krakowa, a więc Krakowie. Pasy. tak. A, do zadań zespołu należy w szczególności, po pierwsze, Promocja i wspierania, wspieranie wyżej wymienionych klubów w Polsce. Hm, ale nie za granicą, dziwne. Drugie, współpraca z kierownictwami klubów. Trzy, wspieranie inicjatyw patriotycznych kreowanych przez klub. I cztery, organizowanie spotkań środowisk kibiców. A, i o ten czwarty punkt najbardziej się rozchodzi. Teraz mam pytanie, czy to nie jest działalność, która ma podważyć pozycję pana prezydenta? Zruszyłem się, że brakuje mi usteczek do wyćrenia łez. To bardzo piękna inicjatywa. Mm -hmm. Nie, to właśnie jestem zdumiony, że Arkadynie, a nie Lechia Gdańsk. po prostu. To no, bardzo ciekawa inicjatywa. Ale to chyba też pokazuje, że te środowiska prawicowe próbują osłabić chyba pozycję pana prezenta, który... Jeszcze do niedawna prześrodowiska kibolskie był uważany za guru, bohatera i na tej fali on się niósł. Ostatnie wydarzenia stadionowe pokazują, że, że z tego pedestału został zrzucony i to w taki sposób bardzo brutalny i, i widowiskowy. No, nie będziemy cytować tych transparentów, bo nie będziemy, nawet tak. jeżeli byłaby powtórka po 23, a nie po 22, to i tak Będą to słowa powszechnie uznane za wulgarne i obraźliwe. Chciałbym jeszcze jedną rzecz wyjaśnić. E, określenie frajerzy czasami jeszcze bywa określane, ale tak naprawdę to rozchodzi się, szanowni państwo, o lemmingów. Lemmingi to są ci, którzy łykają wszystko jak pelikany, nie wiedzą o co chodzi. Natomiast kumaci wiedzą o co chodzi i było ogromne w takiej bańce demokratyczno-liberalnej podniecenie, że wygwizdano prezydenta w Zabrzu. Tak, tak, Potem, to było tak rozlało się po co A ja, ja, ja, jak to się ludziska tym podniecali? No naprawdę, lemingi już po prostu prawie pękły z zadowolenia, jakby to powiedzieli kumaci, natomiast kompletnie nie mieli odbiorcy tego gwizdu, tego szargania urzędu prezydenta pojęcia o co chodzi. Ja od początku podejrzewałem, że może chodzi tutaj o jakieś sprawy kibicowskie, że akurat coś z Lechią Gdańskim jest nie tak, a potem się okazało, że o naiwni. Nie chodzi o zaden safe, O naiwni. Chodzi o sprawy związane ze ściganiem przestępców. To się Ale kibicom nie spodobało. To jest kwestia weta prezydenckiego. więc. Tak, tak. To środowisko bardzo liczyło na to, że pan prezydent podpisze tę ustawę, bo ona jakby mocno ograniczała możliwości prokuratury zwalczania tej takiej przestępczości zorganizowanej. A jeśli dzisiaj w Polsce mówimy o przestępczości zorganizowanej, to musimy powiedzieć, że to jest przestępczość kibolska, bo... Tak większość gangów w Polsce jest albo kontrolowana, albo wręcz po prostu w pełni opanowana przez, przez Kiboli. No i zarys tych przepisów był taki, że przede wszystkim prokuratorzy nie będą już mieli takiej swobodnej ręki w ustanawianiu tych słynnych 60., czyli mają świadków koronnych, bo to jest główne narzędzie walki z gangami Kibolskimi i to jest Tak, to, jeżeli państwo widzą na stadionie, że albo słyszą, że jest leżone jakieś nazwisko, Albo że jakieś nazwisko pojawia na transparencie i państwo yy, yy, nerwowo yy, przeglądają swoje fajle w głowie i to nie jest sędzia, który prowadzi spotkanie. No bo wi wiadomo, no, sędzia zawsze cieszy się pewną popularnością na mm, trybunach, zwłaszcza jeżeli kiedyś nie podyktował karnego mhm. w wyrzuciu zawodnika i wraca do tego miasta po raz kolejny. Nie są to gracze drużyny przeciwnej, działacze, więc kto to jest? Z reguły są to 60. Czyli tak. ci, którzy wyłamali się, ci, którzy sypnęli, ci, którzy poszli w koronkę mniejszą, większą i, i, i w ten sposób się ratowali. Aczkolwiek ratują się wszyscy. Tak, to prawda. A generalnie ja mam taki moralny zgrzyt i etyczny zgrzyt z tą instytucją 60. No bo musimy mieć wszyscy świadomość, że tak naprawdę staje przed prokuratorem człowiek, który popełnił mnóstwo przestępstw, zarobił mnóstwo pieniędzy na tych przestępstwach, ustawił siebie i całe swoje pokolenie trzy razy do tyłu na bardzo wysokim poziomie. I on przychodzi do prokuratora i mówi tak, panie prokurorze, że to ja teraz opowiem, jak myśmy te pieniądze zarabiali. No i prokurator mówi, dobra, to w nagrodę dostaje pan zagodzenie kary i nie pójdzie pan do więzienia, tylko będzie kara w zawieszeniu, no ale pan musi opowiedzieć o, o tym, co żeście z kolegami na wywijali. I on to opowiada i, i to mnie tak strasznie etycznie gryzie, bo bo facet zarobił miliony na przestępstwach, po czym no, wywija się z prędliwości i potem śmieje się z kolegów, tak? No ale wie Pan, ale, no, potem, no potem właśnie... spędzenie całego życia na Karaibach pod zmienionym nazwiskiem Wiecie. i niemożliwość chodzenia na mecze, no jest jednak e, uciążliwe. No z tymi meczami by nie przesadzał, bo tak naprawdę w, w większości przypadków tych ludzi już mecze nie interesują tylko, tylko gruby hajs, ale wracając do tej 60 nie, ale meczek, że... mecze to fejm jednak, no, i, i idzie na mecz i piony Czeko wszyscy on, on z reguły kłaniają. nie wie, jaki był wynik. Musi w internecie potem sprawdzić, jaki był wynik, bo nie zajęty interesami, piciem piwa w Loży dla VIP-ów, poklepywaniem się z radnymi lokalnymi, więc tak to działa. Albo z panem prezydentem. Przypomnijmy, że pan Dragon, który z panem prezydentem witał się na Jasnej Górze, to tak, tak. jak to się mówi, postać znana organom ścigania i prokuraturze. Tak, tak. Osoba pełniąca funkcję prezydenta rzeczywiście ma takie dziwne mm -hmm. grono znajomych. <grych> Ale... Ha, ha Ale... właśnie. Wymienimy jeszcze te, ten temat, który nam przepadł, bo umówiliśmy się a tu bach, wszedł temat pobicie w Kościerzynie. No i tam prezydencka Lechia pobiła na siłowni nieprezydencką Arkę Gdynia. Gdynia. O, i to jest właśnie temat dla tego parlamentarnego klubu do spraw wspierania Arki, Lecha i... Tak, tak, tak. Ufundujmy fundusz dla pokrzywdzonych. Dla pokrzywdzonych. Kibolik Arki, tak, tak, Myślę, że tak. <śmiech> dlatego właśnie baner Kościerzyna wisi teraz, nie wiem, czy wisiał wcześniej, na samym środku, jako ci Tak, umęczeni, tak. Czeni, tak, jest. tak na, na, na meczach Arki. Czego się pan spodziewa w najbliższym czasie, bo już przebiły dno doniesienia o kontaktach z FSB. No to już był był zupełny upadek tego środowiska. Ci ludzie, tak naprawdę o nich oczywiście mają szczytne ideały i, i zasady, tak, e, które tam mają gdzieś wpisane i, i nimi opatują, e, ale tak naprawdę to środowisko kieruje się jedną zasadą, że nie ma żadnych zasad. E, I jeśli chodzi o barwy klubowe i tak dalej, nic się nie liczy, liczy się banknoty Narodowego Banku Polskiego, to się liczy. Jeśli ktoś da nam gwarancję, że nam, przepraszam, im da gwarancję, że na czym zarabią duże pieniądze, to oni w to wejdą. Dlatego tak rosyjskie służby specjalne bardzo chętnie wykorzystywały kiboli do Działalności tej, tej wywiadowczej i do tej działalności związanej z, z dywersją po wybuchu, po wybuchu wojny w Ukrainie. Z pobiciami, z, ze zleceniami takimi drobniejszymi. Podpaleń. tak jest. Ale umówmy się, są zasady. Wisła Kraków nas zdradziła, już nie ma trzech króli Aha, wielkich miast. Są to było tak, tak, śląsk Wrocław, Lechia Wisła, czyli Gdańsk, Kraków, Wrocław, Wrocław, wspaniały sojusz, zakończony tym, że kibice Wisły, Kraków zblatowali się z ruchem Chorzów i Widzewem, co było nie do zaakceptowania dla tak, dżentelmenów z Wrocławia i Gdańska. I teraz co? Można wziąć odwet po 9 latach, po 10 latach: dzwoni się do prezesa klubu i mówi. Nie wiem co się mówi, ale w każdym razie finał jest taki, że prezes odwołuje przyjazd drużyny przeciwnej, kibiców, no i potem mamy całą karuzelę z walkowerami, z ujemnymi punktami i z karami, a więc zasady jeszcze są. No, ale to jest kolejny przykład cizofrenii tego środowiska, bo e, jeśli ktoś chodzi na mecze, to bardzo często słyszy, jak trybuny skandują, że piłka nożna dla kibiców, tak? To z reguły odbywa się w sytuacji właśnie... kibica, kibiców hej. Tak, jest, <śmiech> tak jest, tak jest, tak jest. kibica, tak. No więc skabowany. z jednej strony nie domagają się tego, żeby kibice byli na, na, na trybunach. No i, i, i to jest logiczne, tak? No bo piłka, że nie grają dla, tylko dla siebie. Ja pamiętam czas pandemii, e, kiedy trybuny, stadiony były puste. Wiało tak? To było przygnębiające. Po prostu to, tego w ogóle nie, nie szło oglądać, tak? W telewizji. I teraz mamy sytuację, kiedy jest mecz na szczycie pierwszej ligi. Ma przyjechać Wisła Kraków, grady śląskiem Wrocław. I pali o, że te kluby się nie widzą, tak? Ale zakładam, że wpuszczamy silną ekipę Wisły Kraków na, na trybuny. Jest gwarancja, że będą nie tylko na boisku, też na trybunach będzie, będzie doping. Będzie fantastyczne święto piłkarskie dla ludzi, którzy kochają piłkę. Ja nie mówię dla kiboli, dla kibiców po prostu, kibiców, tak? No i, i, i co? I, I kibole psują to święto piłki nożnej. Dla mnie to jest niedopuszczalne z dwóch powodów. Po pierwsze psuje się święto piłki nożnej, a po drugie mówimy o klubie, który jest finansowany z pieniędzy miejskich, z pieniędzy podatników. No to jest jakaś aberracja, że jakiś bandyta dzwoni do prezesa klubu, który jest utrzymany z pieniędzy podatników i mówi słuchaj prezes, nie wpuszczamy kibiców Wisły. No przecież to się, to się nie mieści w głowie jeszcze bym to, na czym to na to był klub prywatny, to są kwestie właścicielskie jeśli, jeśli właściciel klubu potem chce płacić milionową karę, którą nałożył PZPN, bardzo proszę, to są jego pieniądze nie sobie robi z tym co chce, ale z I pieniądze co robi? podatników no ale z drugiej strony prezes już tak na koniec, bo czas nas goni prezes drugiego klubu prywatnego yy, mówi hmm, skoro nie wpuszczają naszych kibiców to piłkarze też nie jadą, honorowy walkower płacimy ja z własnej kieszeni tutaj, nie wiem, z wewnętrznej w marynarce czy z tylnej w spodniach czy z kasy wyjmuje i okej, okay, są zasady. I tej decyzji nie rozumiem, bo jednak piłka nożna jest piłką nożną i, i jeśli gramy, to gramy i punkty zdobywamy na boisku i, i, i walczymy o ten awans. Przecież Wisła walczyła o awans. Ten foch, bo inaczej tego nie mogę nazwać, tylko fochem, był absolutnie niepotrzebny. Wisła nie pokazała klasy takiej sportowej. Zobaczymy jeszcze co nam przyniesie przyszłość, bo w futbolu i w ligowej tabeli, w tym co się dzieje w środowisku kibicowskim użyje nieśmiertelnego zwrotu rzeczników prasowych policji prokuratury. Sytuacja jest nieustannie dynamiczna. Dziękuję. Dzisiaj gościem więcej niż kryminału i Polskiego Radia 24 był pan Marcin Pietraszewski, autor książki Wojny Niebieskie, którą serdecznie polecam, jeżeli Państwo nie wierzą w to wszystko, co opowiadaliśmy, albo nie byli sobie w stanie tego ułożyć w głowie, albo oglądali Furiozę i myślą, że to przesada, niech sobie przeczytają Wojny Niebieskie. Bardzo Panu dziękuję. Ja również dziękuję i pozdrawiam kibiców, łączy nas piłka, trzymamy się razem. <laughs> pozdrawiam Państwa, pozdrawiam Pana, do usłyszenia. Do widzenia.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 Minęła 22.30, ewaworobiec. zapraszam. Iran nie może pobierać opłat za przepływ statków przez cieśninę Ormus, bo ma prawo, bo prawo międzynarodowe nie uznaje takich praktyk, podkreśla szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Podkreśliła, że unijna misja morska wsparła już prawie 1700 jednostek na Morzu Czerwonym. Przedstawiciele ponad 40 państw omawiali temat przywrócenia swobodnej żeglugi w rejonie Zatoki Perskiej. Polskę reprezentował wicepremier Radosław Sikorski. Szef MSZ napisał w serwisie X, że Polska konsekwentnie podkreśla potrzebę pokojowego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Opowiada się za dialogiem i rozwiązaniami dyplomatycznymi. Budowa drogi ekspresowej S17 w województwie lubelskim od piask do chrebennego wchodzi w kolejny etap. Inwestycja ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego lubelszczyzny mówi dyrektor oddziału generalnej dyrekcji Janusz Pachla. Budowa drogi została podzielona na 9 odcinków realizacyjnych, to jest łącznie 115 km drogi ekspresowej. Na dzisiaj w budowie są trzy odcinki, między innymi ten oprócz tego odcinka jeszcze odcinek pomiędzy węzłami Zamość-Wschód-Zamość-Południe oraz odcinek od węzła Zamość-Wschód do początku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Jest to odcinek 48 km drogi w budowie. To trzy odcinki mamy w fazie procedowania decyzji z RIT, Piaski-Łopiennik, Krasnystaw-Izbica oraz Izbica-Zamość-Sitaniec. Dwa odcinki są na etapie procedury przetargowej. Cała inwestycja jest warta ponad 4 miliardy złotych. Poznańskie wodociągi dostały 35 milionów złotych na rozwój kanalizacji. Mieszkańcy wreszcie pozbędą się szamp. Jak podkreśliła minister Paulina Henning-Kloska, budowa sieci kanalizacyjnej w Polsce jest jednym z priorytetów resortu klimatu. Cieszę się bardzo, że Poznań też dokłada swoją cegiełkę. Do tego przez dwa lata pozyskano tutaj dla Poznania prawie 250 milionów złotych, a dzisiaj ta umowa na 35 milionów to kolejny cegiełka, którą dokładamy dofinansowanie do tego, by w Poznaniu okolicy żyło się lepiej. Projekt przewiduje budowę kanalizacji przede wszystkim na poznańskim Kiekszu, gdzie mieszkańcy od lat czekają na podłączenie do sieci. Według prezesa Aquanetu Pawła Chudzińskiego to największa biała plama na mapie Poznania. Nie ma już poza Kiekszem jakichś takich istotnych, dużych obszarów, które byłyby nieskanalizowane. Problematyczne jest umultowo ze względu na brak tam kolektora, no ale mamy nadzieję, że on niedługo powstanie i będziemy sobie tam już dobudowywać resztę kanalizacji. Cały koszt projektu to prawie 60 milionów złotych. Dofinansowanie obejmuje 23 zadania. Część z nich już jest realizowana. 33 minuty po godzinie 22. Wieczór w Polskim Radiu 24. 12 kwietnia na Węgrzech mają odbyć się wybory parlamentarne. Trwająca tam kampania wyborcza jest pełna niespotykanych napięć, ponieważ po raz pierwszy od 16 lat w sondażach prowadzi opozycja. Do tego tematu będziemy wracać po godzinie 23. A już teraz Polska i wyjątkowy reportaż. Pieśni wielkopostne były kiedyś nieodłącznym elementem czasu oczekiwania na śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Śpiewano je w samotności lub wspólnie podczas całonocnych czuwań. Były częścią ludowej religijności miały nakład. Śpiewających do rozważania męki pańskiej i nawrócenia. Dlaczego dzisiaj, po latach zapomina, e, zapomnienia, do nich właśnie wracamy w nowoczesnej przestrzeni miejskiej. Proszę posłuchać. Przesuwaliśmy kanapy i krzesła i tworzymy krąg. I będziemy dzisiaj śpiewać. Taki przynajmniej jest zamiar. Maryja Magdalena na le, w świecie się na się kochała, kochała. Grzesznicą, Przetecznicą, grze, na pierwszą nagrzeżnicą... Ja jestem fascynatką śpiewu w różnych formach i stylach. I jeśli jest taka okazja, że można wspólnie pomuzykować, to sobie nie mogę tego odmówić, bo to jest zdrowie. To jest szczęście dla mnie. Ja przybyłem tutaj do Lublinu, spod Częstochowy, za tradycją. Jak tam wrócę, o zdziwieniu mojej babci zaśpiewam jej pieśń wielkopostną. Żeby pokazać, że coś tam jest, czego oni no nie mieli okazji mi pokazać, bo jesteśmy z takiego regionu spod Częstochowy, który nie ma do końca tożsamości regionalnej, nie ma jakiejś takiej mocnej, zakorzenionej kultury lokalnej. Pomyślałam sobie, że fajnie by było poznać to jak gdyby od podszewki, z czego wynika właściwie te pieśni, dlaczego śpiewamy to, żeby to przeżywać w sposób taki pełny. To jest też okazja rozwinięcia naszych zainteresowań. Świecie się kochała, grzesznicą, wszetecznicą przez długi czas trwała. Ja, jak prowadzę takie śpiewy, uczę po prostu śpiewu tradycyjnego, bardzo, bardzo często powtarzam. Śpiewanie razem w dziewięć na przykład osób nie jest zbiorem dziewięciu solistek czy solistów. To jest po prostu wspólny śpiew, gdzie rodzi się wspólny dźwięk, bardzo mocny i za pomocą tego dźwięku opowiada się różne ważne dla ludzi sprawy. Strafunku szła w Słuchać słowa Typowy tekst, który funkcjonuje w tradycji ludowej. Mało kto opowiada o jej postaci jako o świętej, kościoła katolickiego, tylko zawsze mówi się Maria Magdalena, ta grzesznica także grzesznica, która no, dzięki Bogu, że się nawróciła i dlatego może, może wystąpić w tej świętej historii. Przeczytamy w Ewangelii tę historię, że Maria Magdalena spotyka Chrystusa w ogrodzie, ale to są dosłownie dwa, trzy zdania. W tej pieśni to jest po prostu budowanie napięcia tak rzeczywiście jak w serialu. Szuka wszędzie i pyta, po grodzie chodzi... Uj, że człeka z daleka. Prędko k niemu godzi. Biegła do zwolenników, czyli do apostołów, wszystkim ogłaszając, że z Panem rozmawiała, że w liwie wołając. To jest po prostu aż ciarki chodzą po ciele, jak się rzeczywiście jakoś wgłębimy w ten tekst. On jest niesamowicie emocjonalny. To jest rzeczywiście historia, której ktoś nie może sobie przeczytać. Można ją tylko opowiedzieć albo zaśpiewać. Aż ją też noc nadeszła w grob Jeszcze bardzo ciekawe o tej pieśni, że ta pieśń funkcjonowała jako pieśń pogrzebowa. To dotyczy też wielu innych pieśni wielkopostnych, jakby dedykowanych rozważaniu męki Chrystusa, czyli na przykład: O Jezu nazareński, rozwiąż ręce swoje. Pobłogosław sieroty, co przed Tobą stoją, wysłuchaj mojej prośby, nie gardźmy mi łzami, o Jezu Nazareński, zmiłuj się nad nami. I ta pieśń była śpiewana w poście właśnie na pogrzebach. Życie i śmierć tej osoby, która zmarła, jak również żałobę i cierpienie jego bliskich, umieszcza się w perspektywie śmierci Chrystusa. Zobaczcie, Chrystus umarł za was na krzyżu, umarł też za waszą bliską osobę, która zmarła. Więc tak naprawdę no, nie ma się za bardzo z czego smucić. Te teksty są piękne, są zupełnie inne niż te, które współcześnie słyszymy na mszach w kościołach. Tamte teksty wydają się takie banalne, proste. Te teksty zachwycają, są takie z serca, pisane sercem. Taka jest ich też rola, żeby ostrzec doczesnego człowieka przed oddawaniem się rozkoszom ciała, żeby jakby miał w pamięci śmierć, cierpienie, smutek. Pieśni wielkopostne to jest w ogóle osobna grupa pieśni kościelnych. Ona jest naprawdę o wiele bogatsza niż te kilka pieśni, które są w książeczce do nabożeństwa. Pierwsze teksty pieśni i nabożeństw wielkopostnych, które zaczęły funkcjonować w języku polskim, to były tłumaczenia z łaciny druga połowa i koniec XV wieku. Trudno jest prześledzić ich autorów. One były czasami pisane w klasztorach dla właśnie tak zwanego prostego ludu i dlatego ta metaforyka, to, że się rymowały, świadczy o tym, że ten klasztorny autor no, chciał, żeby one były podłapane po prostu przez lud. Ale są też takie pieśni, które mają tak Piękny język i tak niesamowitą metaforykę i tak rozbudowane obrazy, że ja podejrzewam, że to raczej jakiś naprawdę obdarzony wielkim talentem wiejski poeta. Przykładem może być chociażby pieśń Ach mój Jezu ukochany, toć to twarde łoże. I tam jest taka zwrotka, gdzie taki zwykły człowiek modli się w domu i mówi Niechże będzie serce moje za Twoje. Niechże będzie serce moje za Twoje. Połóż się, słodki Jezu, a odpocznij sobie. Boj zbolały, zbiczowany, okrutnie zraniony, proszę pieśni w różny sposób trafiały do ludzi, ale kiedy się bardzo spopularyzował wynalazek druku na przełomie XIX i XX wieku, to się nazywało druki ulotne. Tak jakbyśmy wzięli, nie wiem, dwie kartki a cztery złożyli je razem i to była często jedna pieśń, właśnie taka wielozwrotkowa z jakimś prostym drzeworytem na stronie tytułowej podczas odpustu na straganach. Tak jak sprzedawano tam cukierki, szczypkę, to sprzedawano pieśni z tych druków ulotnych. Niełatwo się je śpiewa, mają, ma, ma, mają bardzo dużo takich, powiedzmy, figur muzycznych. Żeby dobrze zaśpiewać, dobrze je wyśpiewać, to trzeba je no, wiele razy powtarzać. A tutaj wszyscy śpiewamy te pieśni po raz pierwszy, więc jeżeli pieśń ma 52 zwrotki, no to w połowie już można dobrze skojarzyć, jak się śpiewa i idzie wszystko dobrze. Ale jak pieśń jest trudna i ma 10 zwrotek, no to nie zawsze na koniec można ją dobrze śpiewać. <śmiech> nie zawsze wszystko wybrzmi tak, jak powinno. Chociaż nie są łatwe, to, to ludzie chcą je śpiewać, i myślę, że to są pieśni tradycyjne. Są bardzo prawdziwe, i ludzie szukają tego, co jest prawdziwe. Świat współczesny jest pełen takich treści, które powodują takie po pomieszanie, i właściwie warto jest sięgać do tych źródeł, bo tam jest prawda. I się okazuje, że na przykład wędrując do pieśni kościelnych. Wędrujemy momentami do orientalnych krajów, tak? bo są tam zejścia takie, czy menizmaty, jak to się określa, orientalne. Co wieś, to inna pieśń. Chodzi nie, nie dosłownie o inną pieśń, ale o inne warianty melodii, o inny sposób śpiewania. To bardzo mocno widać jak na dłoni w pieśniach wielkopostnych. Na przykład pieśnie... No Myślę, że wszyscy to znają. Krzyżu święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze. To jest wariant, który ja znam z kościołów lubelskich. Natomiast 70-80 kilometrów od Lublina ta pieśń śpiewana jest tak... <śmiech> Krzyżu święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze. To była ta sama melodia, tylko ta pierwsza wersja była po prostu uproszczona i miała wycięte melizmaty po to, żeby, proszę to potraktować naprawdę żartem, to co powiem, żeby niekształcony muzycznie lud mógł spokojnie to zaśpiewać. A ta druga wersja, która była właśnie melizmatycznie zaśpiewana, swoje korzenie będzie miała w chorale gregoriańskim, a nawet wcześniej w chorale bizantyjskim. Bo bardzo często te melodie przechowane w pamięci wiejskich śpiewaków i przekazywane z pokolenia na pokolenie, one są bardzo stare. Te trudne ozdobniki, ornamenty, właśnie melizmaty, to się przechowało, oczywiście, że uczą tego na akademiach muzycznych, tak, na wokalistyce, ale w codziennym, zwykłym życiu to się przechowało w tradycji ludowej. To jest po prostu fenomenalne. Ty samo było dostojne, nosić światowe zbawienie. Przez Cię przewóz jest naprawion, światu, który był zagubion, który święta krew I'll Krzyżu Święty nade wszystko, jak spojrzymy na dłuższą wersję jej tekstu, czyli nie na tą czterozwrotkową, którą się śpiewa w kościele, tylko jak zajrzymy do śpiewnika na przykład księdza Jana Mioduszewskiego, tam jest opowiedziana męka Chrystusa z perspektywy Matki Boskiej. Mowa tutaj o matce, która no, cierpi męki z powodu, zamordowania swojego syna. Jak zajrzymy do Ewangelii, to tam wcale nie ma aż tak dużo o żalu, o rozpaczy Matki Boskiej, która współcierpiała z Chrystusem. Ta cała opowieść, jak ona przeżywa śmierć swojego syna, to jest przede wszystkim domena właśnie tych pieśni z tradycji ludowej. Jednego m synaczka miała, com go z nieba być poznała i tego już postradała, jenom sama się została. Dalej jest tekst o na przykład właśnie takie zwrócenie się bezpośrednio. Matki, co synaczki macie, jako się w nich wykochacie. Kiedy wam z nich jeden umrze, ciężki ból ma serce wasze. Cóż ja, co miała jednego, już nie mogę mieć inszego. No to jest też właśnie w taki bardzo życiowy, bardzo obrazowy sposób pokazywane w tych pieśniach. Nie ten teologiczny, tylko taki bliski zwykłemu człowiekowi, bliski do matki, która traci dziecko. Jednego synaczka miała, co go z nieba być poznała. Została. Ciężki ból cierpi me serce. Od żalu mi się rozpaść chce. No, bo wartość Radość dla każdego myślę, że jest inna. Dla jednych może mieć wartość właśnie taką, ze względu na to, że to jest tradycja. Dla innych może to być wartość, bo jednak są to sakralne, religijne pieśni. Dla jeszcze innych, ze względu na to, że właśnie pobudza do refleksji. Także tutaj dużo uniwersalizmu jest też w nich. To śpiewanie, które odbyliśmy kilkanaście minut temu, miało 52 strofy dokładnie i trwało 29 minut. W tym wszystkim, co jest do odkrycia egzotycznego, Także, że właśnie jest ta powtarzalność, ta, ta medytacja i ta, ta mantra. Ta pieśń się robi mantryczna, i to wprowadza nas w jakimś stopniu w trans, który pomaga nam kontemplować tego cierpiącego człowieka. Po prostu. Jeżeli się to z powtórami, w wolnym tempie, śpiewa kilka godzin, to rzeczywiście jest to jakiś rodzaj medytacji. Chcę powiedzieć, że ta religijność ludowa, ona nie była odklepywaniem tych tekstów. Za tym szło bardzo głębokie przeżywanie. Taki rodzaj zżycia się po prostu, czy to z modlitwą, czy to z pieśnią. Odwołam się tu do wsi z dziłowice. Tam jest we wsi kilku śpiewaków. Jednego z nich poznałam, no to już Wiele lat temu była bardzo taka tęga zima, spory mróz, bardzo zmarzłyśmy w autobusie, jechałyśmy wcześnie rano, bo te, ten autobus był chyba dwa na dzień w ogóle i przyjeżdżamy, no to pan Jan poczęstował nas bardzo mocną, bardzo smaczną nalewką ze śliwek. To była nalewka, ale miało to moc sporą. I on rzeczywiście zaśpiewał nam całą, stu kilkudziesięciozwrotkową pieśni Witaj Matko Uwielbiona, którą miał w zeszycie, spisaną własnoręcznie. I myśmy po prostu zasnęły w trakcie tego, jak on śpiewał tę pieśń. No w pewnym momencie budzę się. On podniósł wzrok nad tego zeszytu. Uśmiechnął się bardzo serdecznie. Zrobił taki gest ręką. Śpijcie sobie dalej. Ja już dośpiewam do końca, ale oczywiście ja obudziłam tą koleżankę delikatnie. I e, już do końca nie zasnęłyśmy. Ja zerkam mu tak e, przez ten stół. A tam jest inny tekst, a on dalej w niego patrzy, ale śpiewa już co innego. On po prostu, no nie chcę tu budować jakiejś legendy, ale po prostu rzeczywiście to widziałam na własne oczy, zapamiętał się w tym śpiewaniu i on patrzył w ten tekst, ale śpiewał z pamięci. O duszo wszelka na Bożna, ku miłemu Bogu skłonna, wejrzyj na syna, Bożego na Zbawiciela naszego. Ale właśnie też nie odnosiłabym tego w takim aspekcie stricte religijnym, raczej bardziej do mnie przemawia ta tradycyjność tych tekstów, jakaś taka też łączność z, z tym, co było dawniej i z tym, że one przetrwały, pozwalają nam jakby troszeczkę ich dotknąć i zrozumieć. Każdy przeżywa to oczywiście indywidualnie i, i to jest wartość. To, to są też takie doświadczenia no po prostu nie tylko duchowe, ale również fizyczne, bo kiedy śpiewamy tym dość intensywnym głosem, taką otwartą emisją, to po prostu całe nasze ciało nasze i naszych sąsiadów, którzy koło nas siedzą, wręcz naprawdę po kilku godzinach można poczuć jakiś rodzaj wibracji. Opowiadał mi to pan Józef Murawski i on wspominał jak był mężczyzną w świecie wieku i chodzili z taką ekipą. Jeszcze jak były te lampy naftowe, że mówi weszliśmy do domu jak huknęliśmy w kilkunastu chłopa, to gasły lampy, gasły świece, gasły lampy naftowe. Właśnie to polega na tym, że ten śpiew powinien już bardzo swobodny, a jeśli jest swobodny, to nie jesteśmy napięci. Jeśli nie jesteśmy napięci, to nie zdzieramy gardła i w tym momencie jesteśmy go w stanie puścić w przestrzeń, tak żeby on wybrzmiał. Nie trzeba tego śpiewać tak bardzo mocno momentami, zależy jak, jak czujemy, jak to przychodzi, że to tak jakby nie jest też jakieś takie rygorystyczne. Jeżeli mamy moment taki, że chcemy odpocząć, to możemy to zrobić, tak? bo jesteśmy wspólnie w tej pieśni. Jeden odpoczywa, drugi za nas nadrabia, także to też jest to, że my to robimy w grupie, że to jest coś co nas łączy, razem rozmawiamy w ten sposób, wymieniamy się energetycznie między sobą, bez tego standardowego gadania, nie wiem, konwersowania. To też jest jakaś konwersacja ciała i ducha. To się taka wspólnota tworzy, wspólnota śpiewu, wspólnota dźwięków, bycie ze sobą razem w tej przestrzeni. To jest naprawdę wspaniała sprawa. Jest taka pieśń, płaczcie anieli, płaczcie duchy święte. Ona była śpiewana już po liturgii Wielkiego Piątku. Płaczcie potoki, płaczcie niezmierzone, rzeki i źródła, płaczcie niezbrodzone. Płaczcie zatopy, płaczcie morskie wały, płaczcie i wyspy, płaczcie morskie skały, płaczcie i ryby i wielorybowie. Płaczcie syreny, płaczcie delfinowie. Ja teraz w tym, co zaśpiewałam, wyjęłam w każdej zwrotce drugą część celowo, która mówi płaczcie umarł Pan, który to wszystko stworzył, co jakby jest opowiedziane w tych dwóch pierwszych wersach. Bardzo ciekawa historia jest taka, że grupa moich przyjaciół, jak były te manifestacje związane ze szczytem klimatycznym. Robili takie spotkania śpiewacze. Oni to nazwali lament klimatyczny. W ich śpiewniku znalazła się właśnie ta pieśń. Płaczcie pod wodą niepojęte dzi Potoki płaczcie niezmierzone, rzeki i źródła płaczcie niezbrodzone. Nagle z pieśni wielkopostnej nabiera charakteru opłakiwania czy lamentu nad tym, co my ludzie z ziemią zrobiliśmy. Nagle ten lament i płacz nad śmiercią stworzyciela staje się w ogóle lamentem nad człowiekiem i jego działalnością. Z ten charakter religijny się poszerza tak. Płaczcie, umarł Pan, budownik wasz miły, w które goście się ręku za To jest wieczór w Polskim Radiu 24. Będziemy się przenosić za granicę, bo Rosja przeprowadziła atak dronami na położone w zachodniej Ukrainie Zakarpacie. Ziemie te od wieków są zamieszkiwane przez mniejszość węgierską. Precedens ten stawia pytania o stosunki między Moskwą a Budapesztem. Więcej o tym piszemy na Polskie polskieradio24.pl. Ja przypomnę, że na Węgrzech 12 kwietnia mają się odbyć wybory parlamentarne i do tego tematu wrócimy po godzinie 23 reklama alles